Co ty pierdole? Skąd ty się wziąłeś? Co ty pierdolisz? Havry mody? Tak! A. I młody droni. Dobra, szybko! I młody ci. Hola, hola! To jest boch? Młody D Hola! Hola! Nie nabierzesz mnie jak ochla Nie muszę hula hopa do zrobienia koła! Wow! Nie muszę zioło! Nie muszę krobus, żeby se zakręcić koło. O oh, Narko Polo. Odkryłem nowy ląd. Wow, Lol, kosmos. Nowy Jork, Yolo, wracam tam. Yo-yo. Ooo, oh, Belmondo. Yo, Warsaw. Skład złotą. Wygady, wygady, wygady, wygady, buł. Pokłon. Nie chce mi się z wami bujać, nie chcę mi się z wami, można z wami latać, bo nie można wolisz się lata. okradać i nie okradać. się okradać wolisz się nie chce mi się nawet, mi się Nie nie Niech wam nie się, ufamich, nie z wami buja Otu wam Nie chcę mi się od kulamich, co jest w nich, po co mi nic? Nie chce mi się wami nic, w ogóle nic, w ogóle można Kamerę i model Gaś i model drony i model G. No jest 4 Modus 4 Stary oczy, model ice blow. Ice blow, to jest way Modus law. Nie się co nie można z wami latać Boisz się okradać I boisz się układać Nie chce mi się nie nawet mi, mi się gadać, z mi gadać. Nie ufamy Nie ufamy Opluwam ich Opluwam ich Opluwam ich Co jest z nich mich, Co jest w nich nie znaczą nic W ogóle nic W ogóle nic nie znaczą nic W ogóle biegać z nimi do hajba